Witajcie już w 32 odcinku Ośmiu Gatek. Dzisiaj porozmawiamy o korupcji, która miała miejsce już w starożytności. Drugim tematem będzie akcja Żonkile, która już w najbliższą sobotę, a na sam koniec o niezapomnianych pamiątkach dla dzieci. Zapraszam! Znaleziono dokument z, ze starożytności, który mówi wprost o przekupstwie, o ustawionym meczu zapaśniczym. Chodzi dokładnie o 3800 drachm, za które walczący zawodnicy, tu akurat był Demetrius i Nicantinous. Chodziło o to, że Nicantinous miał wygrać jego ojciec, zapłacił trenerom Demetriusa 3800 drachm za to, żeby się podłożył i żeby jego syn mógł wygrać. Co ciekawe, kwota nie była duża, ponieważ za tą kwotę, te 3800 drachm, można było kupić osła. I gdyby Demetrius zgodził się na to i nie dotrzymał swojej umowy, miał wypłacić bodajże dwa talenty w srebrze. W każdym razie doszło do spisania takiej umowy i dzięki temu możemy się cieszyć, że tak powiem, dowodami na to, że to korupcja to nie jest nowy wynalazek i już istniała w starożytności. Co ciekawe, widzę teraz to zdjęcie, możecie sobie wpisać Egypt Exploration Society i właśnie na tej stronie, która wam wyskoczy, zobaczycie korupcyjny kontrakt. Nie wygląda on za ciekawie, jest to kawałek papieru z mnóstwem dziur, brakującymi elementami, ale udało się jakoś odczytać naukowcom z Anglii ten papirus. Już 19 kwietnia, czyli w najbliższą sobotę, zostanie przeprowadzona akcja rozdawania papierowych żonkili i ulotek z informacjami o powstaniu. Dlaczego? Ponieważ akurat 19 kwietnia obchodzimy 71. rocznicę powstania w Geście warszawskim i przez to właśnie na ulicę Warszawy wyjdą wolontariusze właśnie w ramach uczczenia pamięci tych ofiar no i samego powstania. Ta akcja ma wielu partnerów nawet za granicą, m.in. Muzea Żydowskie w Berlinie, Monachium, Pradze, w Norwegii, a nawet w USA, a czy jeszcze Uniwersytet w Tel Awiwie. Nawet. Jest to projekt edukacyjny, który właśnie ma przypominać o powstaniu w getcie warszawskim i w ubiegłym ro roku wolontariusze rozdali 50 tysięcy papierowych kwiatów oraz 80 tysięcy ulotek. Żonkile stał się oficjalnym symbolem właśnie rok temu podczas obchodów pełnej 70. rocznicy powstania w getcie. Nosili je wszyscy uczestnicy uroczystości, a także prezenterzy większości ogólnopolskich stacji telewizyjnych. Na koniec trochę informacji o pamiątkach dla dzieci niezwykłych. Czemu? Ostatnio taki popularny jest w internecie filmik, gdzie... Został stworzony przez rodziców dla swojej córki i tam syna filmik pokazujący ich pierwsze tam 14 bodajże czy 16 lat życia w formie takiego krótkiego zlebku ujęć na przyspieszonym czasie i wygląda to ciekawie, wygląda to ciekawie, bo teraz w ogóle takie po pomysły są popularne, mniej więcej pół roku temu Jakiś ojciec swojej córce założył konto na Gmailu i na niego wysyłał zdjęcia z każdego dnia właśnie zrobione zdjęcie tej córki. I potem na 18 urodziny otrzymała dostęp do właśnie takiego konta. Ciekawe rozwiązanie, na pewno jakaś pamiątka powiedzmy nowych czasów, kiedy już albumy nie są takie popularne. No i na pewno dobry pomysł na pamiątkę specjalną na jakieś urodziny. I to na tyle w dzisiejszym 32 odcinku ośmiu gatek. Widzimy się jutro w ostatnim odcinku przed świętami, a później dopiero wracamy w przyszłym tygodniu, czyli 24 kwietnia w czwartek. Taka mała przerwa, czyli po poniedziałku przez wtorek i środę nie będzie nadawane 8 gatek. I dopiero w czwartek wracamy na internetową antenę. Trzymajcie się i słyszymy się jutro.